Witam wszystkich, tutaj Mimi, firmówka z Garwolina i chciałbym zaprezentować swój utwór na Eurowizję 2026 a nosi on tytuł Myślę, cały hajs No i to kurwa klikam Bow! Bow! Bow! Bow! Bow! Bow! Floka tylko, że w Polsce Zba! Cały dzień myślę, jak zarobić tą pęgę, cały dzień myślę, że chajców mam na potęgę. Cały dzień myślę, jak zarobić tą pęgę. Cały dzień myślę, że chajców mam, mam na potęgę. Cały haj, cały hajs, cały go, cały go, cały hajs. Cały tak, cały go, cały go Cały dzień myślę, że hajsu mam na potęgę Cały dzień myślę, że hajsu mam na potęgę Cały dzień myślę, że w Alcomind by zyskał renomę Wory się Lambo, mówić kurwa, na potęgę Weź przywróć mnie Boże, jak widzisz mnie, myślisz palcem ogroże Boże, Boże, ile zniszcisz, mogę? Nie wiesz na graf? Ja tobie wbiję kosę, zagrałem z tobą w pila za okasy Tak się złożyło, że kurwa, przegrałem, to nie są ten Ja znowu wygrałem, ja jestem taki mocny, ty taki słaby Zyskałem na wśród graczy Firmówka na arenie gości mi firmówka nie ma farta w miłości Ma farta w bilardach Jak masz chorobę lokomocyjną To nie jedzi ze mną Jak jedzisz ze mną to żywszy jesteś Prawka w chipsach? Nie znalazłem Weź poproś mnie o kasę Bo znowu jej nie masz Weź poproś o radę kusu nie masz i chuja się znasz Cały dzień myślę jak zarobić tą pęgę, cały yeah! dzień yeah, myślę, myli. że hajcu mam na potęgę Cały jet. dzień myślę jak zarobić tą pęgę yeah, Cały dzień myślę, że hajsą mam na potęgę Cały Hajd, cały hajd, cały go, cały go, cały hajd, cały cały go, cały go Cały dzień myślę, że hajsą mam na potęgę Cały dzień myślę, że hajsł mam na potęgę A więc, to był mój utwór liryczny. Jak ktoś jak ktoś chce ten utwór na y, swoje jakieś. Y, no nie wiem, gierki czy coś, to napiszcie nam mojego maila. Super jeans47 małpa